Cześć, audycja kadr CiWko. dzisiaj odcinek 79, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Dziś nagrywamy w niedzielę, dnia pańskiego 10 lutego, a wczoraj było coś bardzo ważnego. 9 lutego. Dokładnie, wczoraj był 9 luty, wczoraj był Światowy Dzień Pizzy. I nie tylko. I został uczczony. A w moim przypadku nie, ze względu na dietę, na której wciąż jestem, ale cóż. E, oprócz tego była jeszcze inna ważna, ważna data i tutaj... E, Posiłkuje się Znaczy fan... również 9 luty? Tak, tak, tak. Ale posiłkuje się teraz fanpage'em komiksowej Warszawy, gdyż to mi się pierwsze wyświetliło. 100 lat temu, 100 lat i jeden dzień temu, w lwowskim tygodniku Szczutek ukazał się pierwszy odcinek komiksu zatytułowanego Ogniem i Mieczem, czyli przygody Szalonego Grzesia, powieść współczesna. Dzieło rysownika Kamila Maskiewicza i scenarzysty Stanisława Wasylewskiego uznawane za pierwszy oficjalny polski komiks. Zatem wczoraj świętowaliśmy setne urodziny polskiego komiksu. Wszystkiego najlepszego i oby druga setka była przynajmniej równie udana. Bardzo byśmy tego sobie i wam, czytelnikom, twórcom, wydawcom życzyli. No a co tu dużo mówić, ostatnio polski komiks no jest na tendencji jak najbardziej wzrostowej, przynajmniej tak, mu, wy, tak mi się wydaje. Dużo więcej publikacji oficjalnych, bardzo y, stojących na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Zinów też chyba jakby więcej, chociaż tutaj się nie znam. Ty się może znasz więcej na... No, no. no znaczy w, zobacz, jak myśleliśmy, w końcu, że... W końcu tym nie wkręciłeś w to wszystko. Że ogarnęliśmy sporo zinów w tym roku, a później dostałeś do przeczytania, co zostało zgłoszone do kurczaków i... I się okazuje, że byłem w wielkim błędzie, a wiesz, jeszcze są rzeczy, które mogły nie zostać zgłoszone do kurczaków z wielu różnych przyczyn. Skoro jesteśmy przy kurczakach, no polskiemu komiksowi oczywiście życzymy 200 lat, 300 lat w jak najlepszej formie i zdrowiu. Natomiast skoro jesteśmy przy złotych kurczakach, które już za 6 dni we wrocławskim fandomie, to też warto wspomnieć o ogłoszonej niedawno wymienialni komiksów, która tam będzie na miejscu. I dotyczy ona wszystkich komiksów, nie tylko niezależnych, więc jeżeli ktoś tam będzie na miejscu, a mamy nadzieję, że tych osób będzie możliwie jak najwięcej, to można coś... Mamy wolne miejsca w samochodzie, dajcie znać, jakby ktoś jechał z województwa śląskiego. Jak najbardziej. Dzięki Michał za wywalenie się z jechania. Wrogie spojrzenie przez mikrofon. Pozdrawiamy, oczywiście. E, I co do tej wymienialni komiksów, jeżeli macie jakieś nie wiem, zbędne, niepotrzebne, niepodobające się Wam, nietrafione prezenty świąteczne, coś w ten deser, to można tam przynieść i wymienić i do tego jak najbardziej zachęcamy. To jest fajna inicjatywa, inicjatywa na festiwalach książkowych jest, najczęściej coś takiego jest, pamiętam. I na Śląskim Festiwalu książki było, nawet wymieniałem na tym tym takim dużym w Krakowie, nie wiem, czy on się nazywa Małopolski czy Krakowski, bo nigdy mi, nigdy mi to w pamięci nie tkwi, mm -hmm. no to tam, tam też było, więc, więc to jest taki całkiem fajny zwyczaj i tak jak mówiłem, mo można się pozbyć niechcianych komiksów, a przy okazji wymienić na coś całkiem fajnego, więc, więc polecamy. Mm, a, szed... a jeśli nie będzie was na kurczakach, otóż to. <coughs> a będziecie w Krakowie, to warto jest się udać do e, Artet. Art te teki? Tak jest? Dobrze. Zawsze miałem problem, czy to dobrze wymawiam. Do ArteTeki, ponieważ o godzinie 11 w sobotę 16 lutego startuje tam 8-godzinny maraton komiksowy. I nawet jeśli nie chcecie tam tworzyć, to zawsze warto przyjść zobaczyć, jaki jest klimat na takich imprezach. Także jeśli nie ma was we Wrocławiu, no to serdecznie zapraszamy. Aczkolwiek zawsze warto coś jednak spróbować stworzyć, bo po maratonie powstanie zin komiksowy, który opublikuje skończone komiksy uczestników i jest to całkiem też fajna okazja na to, żeby być opublikowanym. Więc jeszcze raz mi Arteteka, ulica Rejska 12, 16 luty, godzina 11, Zotek uczaki też od 11, więc... Więc nie, nawet byście nie zdążyli. Wie, więc nie, nie śpijcie o 11 w przyszłą sobotę, bo, bo nie warto. Natomiast pojawił się też program Rumia komikonu. Pojawił się. Andrzeju. Krzysztofie. Już do niego przechodzę. Ponieważ jest bardzo obszerny. I mamy bardzo dużo spotkań autorskich. Mamy kreskówki Marvela starsze od twoich rodziców. Pokaz filmów animowanych z lat 60. Zaczyna się o 10.30, czyli wcześniej niż kurczarki się zaczynają i wcześniej niż maraton komiksowy by się zaczynał. Spotkania z Jak autorem. Można. Spotkania z autorami yy, no, jest ich bardzo dużo. Tak, Większość wypisana na plakatach. Tak, widziałem, że niestety Kasia Niemczyk nie dojedzie. Mhm. To mi mignęło zdaje się wczoraj taka informacja na Facebooku, ale to i tak wciąż jest tam dużo osób, które będą. Jak najbardziej. bo yy, Będzie i Jacek Prąś, yy, i Berenika Kołomycka. Bartek Sztybor, Piotr Nowacki i więcej i więcej i więcej i więcej i oprócz tego będą autografy, będą wystawy warsztaty dla młodzieży i dorosłych prowadzone właśnie przez Berenikę Kołomycką, Jacka Frąsia i Bartka Sztybora warsztaty dla dzieci prowadzone przez Piotra Nowackiego no i oczywiście będzie też strefa Tarkowa i tam strefa gier z ich HeroClixem i z grami mhm. retro. A tutaj <coughs> warto podkreślić. <coughs> Przepraszam, przypomnisz mi datę? Bo oczywiście jak zwykle Sam sobie zapomnę. muszę teraz przypomnieć, w, w każdym razie dzięki na Rumia Komikonie na pewno zadebiutuje trzeci tom e, Tylera Crossa. I z tego co, jeżeli mi się coś teraz nie myli, nie miesza w głowie, to rzeczy... 2 marca. No, to, to rzeczy od kabum też już tam będą dostępne. Czyli Między innymi Dracula? Czyli Dracula i podwodny spawacz, które zostały niedawno zapowiedziane. Przy czym Dracula w wersji e, zwykłej i niezwykłej, limitowanej. Z, nie, Zauważyłeś ostatnio, coraz więcej rzeczy się pojawia w dwóch wariantach okładkowych bo i pamiętam Lady S z wydawnictwa Kubus było w dwóch wariantach No i bardzo dużo rzeczy z wydawnictwa Lane od tak, dawna, tak to, to, jest, to jest standard, I, tylko mówię że właśnie od, od Kubus Lady S było w dwóch wariantach, Deadly Class teraz w lutym wyjdzie w dwóch wariantach. Wydział siódmy. Wydział siódmy jak zwykle w dwóch wariantach więc no wariantowo się tutaj rozkręcamy a skoro już jesteśmy przy zapowiedziach to co może Oj, kurczę dużo jest tego. To może zaczniemy od dwóch wydawnictw, przez które, że taktujmy, przelecimy bardzo szybko, czyli przez Timofa i Planetę Komiksów. Planeta Komiksów na, na, na, na, na 5 marca, czyli też okolice Rumia Comiconu, zapowiedziała piątą księgę amuletu pod tytuł Książe Elfów. Jaram się jak zwykle, bo amulet jest cholernie fajną serią i już czekam na sprzedaży już momencik na przedsprzedaży, jeżeli internet mi się teraz nie wywalił, ha, chyba mi się wywalił. W każdym, a nie, jednak nie, na, na stronie Planety Komiksów w przedsprzedaży można zamawiać za 34,90, yy, więc jest to, jest to całkiem dobra cena, no i bardzo fajna rzecz, więc jak najbardziej polecam. Natomiast Timow, oj, Timow dowalił. Tak, ponieważ Timow zapowiedział mm, wszystko. <laughs> wszystko z serii i właśnie. I... Czy to jest Donjon? Czy to jest Donjon? Znaczy, to, to jest. Yy. Czy po, don po, po angielsku to się nazywa Dungeon, więc. Czy... Proszę, zróbmy, że to jest Donjon. Tak, więc. No, ale francuski nam. Tu można to przeczytać na milion różnych sposobów, nie mamy zielonego do... pojęcia. Dzie. w każdym razie. Yy. Wydawnictwo Teamow udostępniło 4 lutego na swoim facebooku plan na najbliższe 3 lata, który zakłada tyle komiksów, że ja nie jestem w stanie tego policzyć. Ty to chyba policzyłeś. 20, 20 par. 20 parę. I to jest właśnie między innymi, no, no to nie będę tutaj łamał sobie języka na tych francuskich nazwach, ale chodzi o to, że z całej tej serii będzie kilka podcykli. Za wszystkie odpowiadają Johan Swar i Levi Strontheim. Więc to są nazwiska bardzo znane w naszym kraju i to z, bardzo, z wielu bardzo dobrych komiksów, więc ja się też już tutaj wstępnie jaram. A sądząc po reakcjach w komentarzach i na team i na grupie facebookowej komiksy bez granic, no mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę konkretnym. I wygląda super na, na przykładowych planszach jak sobie sprawdzałem. Plus jest coś, co zazwyczaj przekonuje mnie do zakupu komiksu, czyli antropomor antropomorficzne kaczki. E, zwłaszcza jak są na okładce tak super wyglądające antropomorficzne kaczki. E, także Jaranko. Tak, i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Myślę, że już wkrótce poznamy przybliżone plany wydawnictwa dotyczące tego cyklu. Ale tak, Jaranko jest. Natomiast kultura gniewu też udostępniła parę zapowiedzi na swojej stronie. I też jest Jaranko, bo mamy tutaj cztery rzeczy w pili obecnej. Wydaje mi się, że nieznajomy Anny Sommer już był wcześniej w zapowiedziach. Może, może był, może nie był. E, no ale tak, mamy nieznajomy Anny Sommer. Jest Encyklopedia Wczesnej Ziemi. I to jest tytuł, który z tych zapowiedzi mnie chyba najbardziej interesuje, nie umniejszając innym jak na przykład bardzo dzikiej opowieści. Która z kolei najbardziej interesuje mnie, ale Encyklopedia Wczesnej Ziemi, Izabel Greenberg, e, tutaj jest nawet podana data wydania, w przypadku obu, obu wymienionych komiksów jest to 1 kwiecień. Mm, no pierwszy, hmm. pierwszy kwiecień też bardzo dzika opowieść Tomasza Samoilika i, Marcin i Marcina Podolca ale kurcze faktycznie teraz zwróciłeś mi uwagę, że jest to bardzo podejrzana data. Więc no, Nigdy nie ufać pierwszemu kwietniowi. Tak jest. No i jest jeszcze śmiech i śmierć Adriana Tomin. Mm, I tutaj tutaj nie ma daty wy wydania jeszcze podanej, ale ja powiem Ci szczerze, no bardzo dzika opowieść, tą pierwszy las złamanych serc. Bardzo, bardzo jestem zainteresowany tym komiksem. Gdzieś w ogóle ryj tego dzika na to okład tak jest. Okładka jest cudowna. Ale tak jak wspomniałeś, Encyklopedia Wczesnej Ziemi, no nieznajomy też też jak najbardziej jestem zainteresowany. No, kultura Gniewu jak zwykle ma bardzo fajne zapowiedzi i pewnie później się okaże, że są to równie dobre komiksy. Nie mamy co do tego większych wątpliwości. Kolejne wydawnictwo, które pojawi, ujawniło swoje zapowiedzi na kolejne miesiące, to, to jest Non-Stop Comics, które mm, opublikowało cały katalog. I nagrywamy, tak jak już było wspomniane, 10 lutego, więc na zapowiedzi na luty znam. że to jest te Deadly Class, pierwszy w dwóch wariantach. Będzie piąty tom Paper Girls, drugi tom Grass Kings i zdaje się szósty Giant Days, więc mhm. Jaranko był bardzo fajny zestaw. Co mamy w kolejnych miesiącach? Już ci mówię. To jest ułożone... Mm, mamy tak, w marcu jest e, Jazz Mainard, mhm. Tom pierwszy. A to jest frankofon. Tak jest. Wygląda, znaczy rysunkowo jest bardzo ładnie. I jest... E, dzieje się w Hiszpanii, ponieważ ten dż, e, dż, Jazz Mainard jest dzieckiem biednych ulic Barcelony. Przestępczy półświatek tego naturalne środowisko. Przed swoim przeznaczeniem próbuje skryć się w Nowym Jorku, więc nie dzieje się w Hiszpanii. Ale po 10 latach przeszłość w końcu i tak go dopada. Stare znajomości muszą zostać odnowione, że zwraca do pracy jako złodziej i ochroniarz. Już raz udało mu się uciec, czy dostanie drugą szansę. No, czyli, jak mi patrzeć, no brzmi typowo, ale może być też typowym dobrym czytadłem. No, może być też na czymś więcej. Może. Zobaczymy. Fear Agent, tom pierwszy. Jaranko. Również marzec. Jaranko. Rick Remender. Tak, tutaj mamy wydanie z imidzu, ale komiks pierwotnie się ukazywał w Dark Horse, ie. Więc tutaj, no, taka fuzja dwóch wydawnictw, które bardzo lubię. No i przede wszystkim to jest chyba dalej najbardziej znane dzieło Ricka Rem Remendera, chociaż... Myślę, że czytelnicy i fani Marvela się mogą z tym nie zgodzić. Niemniej powiedzmy tak, że Fear Agent to jest komiks, który otworzył drzwi Remenderowi do wielkiej sławy komiksowej i zrobił to w sposób jak najbardziej uzasadniony. I tutaj zdaje się na rysunkach jest Tony Moore. Tony Mur, którego powinniśmy kojarzyć z pierwszego tomu żywych trupów, który był jedynym tomem żywych trupów, na który da, daje się bez, bez większego bólu patrzeć. I Jerome O'Penia. A Jerome O'Penia, jeszcze łow, to, to jest drugi kosmicznie dobry rysownik. Oni obecnie z Reminderem robią Seven to Eternity w filmie, mm -hmm. który wygląda wygląda tak, że wybaczam im te opóźnienia. No widzisz, to, to, to już <coughs> dużo zmienia w takim razie. Natomiast w marcu również dostaniemy Wojownicze żuwie Ninja, Body count. Dostaniemy. Kevin Eastman, Simon Beasley. Nie no, chyba dostaniemy. Tu, tutaj myślę, że nie. To nie, nie. nie takie żuwie, żeby, żeby nie dostać. Dostaniemy też w marcu y, Royal City tom drugi. Mm -hmm. Pojawi się Nomen Omen tom pierwszy. Jako pokamagni, Kamagni, tak. I Marco Bebucci y, Robi rysunki do tego. Bardzo fajna okładka, interesująca. Um, bo, bo, nie, bo nie będzie wiadomo, z kogo się nabija. No, kto będzie wiedział, ten będzie wiedział. Po raz pierwszy pojawia się kolor w komiksie i, i jego użycie, które coś pokazuje. Dobra, później przechodzimy. Kwiecień. E, z, ja wiem. Degun kolekcja, tom drugi. Jaranko. Proste, że tak. Wieku. Wrócimy do tego później. Last Man Tom pierwszy. I. Ja tutaj też wstępnie Jaranko. Bardzo dużo odznaczeń yy, i Angulem i inne nagrody, o których pierwszy raz słyszałem, znaczy o Angulem słyszałem, ale o reszcie. A to jest jakaś włoska nagroda, no proszę. Wygląda ciekawie, bardzo mi się podoba um, na przykładowej planszy, jak bardzo się uśmiecha jedna z postaci. Mm -hmm. Może być to e, ciekawa rzecz, jest o igrzyskach. Radku tom piąty w e, kwietniu, odrodzenie, mm -hmm. tom w kwietniu, reszta świata już I to jest maj, i to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Kolej, znak kolejny e, ten typ takich frankofonów, że na nie patrzysz i chcesz się dowiedzieć, o czym są. Mm -hmm. Oblivion Song Tom drugi to również maj. Tam w maju będzie dużo w ogóle rzeczy. <laughs> Deadly Class. Oh yeah. um. Deadly Class to jest seria która od drugiego tomu się tak na dobrą sprawę rozwija więc nawet jeżeli sięgniecie po pierwszy i was nie przekona do końca to naprawdę dajcie szansę tej serii. Vej tom drugi. Vej było fajne. Vej tak, było, to... było całkiem spoko. Grass King's Tom trzeci mm -hmm. pod koniec maja. Uh, Infidels Imidja fajne, rysunkowo bardzo udane. Również koniec maja Royal City yy, końcówka czerwca, Nienawidzę Baśniowa, tom trzeci końcówka czerwca. A to dwa finały serii. Nie, nie, nie, Nienawidzę Baśniowa ma cztery, serię, e, cztery tomy, cztery pardon, tony. ale Royal City na pewno się kończy na trzech i zobaczmy, trzy tomy w pół roku. No, kurczę, to jest tempo naprawdę Spore, nie? naprawdę konkretne, a seria jest bardzo fajna, więc, więc jak najbardziej polecamy. I na koniec zapowiedzi Egmontu e, na kwiecień, tegoroczny. Bardzo długo się zastanawiałem, jak te Dark Knights Metal przetłumaczą na język polski i polecieli ostro z tłumaczeniem, bo dostaniemy Batman Metal. Na to bym nie wpadł. No, sprzedaż plus 200, więc to... No, no ale tak. E, tych zapowiedzi na kwiecień jest bardzo dużo to, co mi się najmocniej rzuciło w oczy w pierwszej kolejności, to jest wznowienie Usagiego. I dwa tomy od razu. I to od razu dwa tomy. Czyżby to miało jakiś związek z tym, że stan Sakai być może się pojawi na Pyrkonie? Byłoby. Może da ultimatum, że muszą wyjść dwa nowe tomy. Żeby... Tak, żeby on przyjechał. A oprócz tego, to powiem szczerze, no, BPPO, Piekło na Ziemi tą pierwszy. Proste. Fajnie? I w sumie jakoś tam dużo. Fajnie, że jakari. Dużo więcej mi tam jakoś szczególnie mocno nie, nie ryra. No to dla mnie ten jakary. Mhm. No i Transmetropolitan fajnie, że wychodzi. A faktycznie jeszcze to. No. I będzie nowy Lilliput. Dla tych, którzy rozkmieli, że Liliput może być jednym słowem niedawno. Tak, tak. No. Będzie Kajko i Kokosz po góralsku, dlatego że po angielsku został przesunięty na wrzesień. I to jest o Boże. coraz bardziej zabawne. Jeżeli się on we wrześniu nie ukaże, tylko nie wiem, znowu go przesunął na, nie wiem, kolejny semestr, co to, to będzie, będziemy mieli chyba gotową żenadę roku 2019. Mm -hmm. co, co my tu jeszcze mamy? E, dwa nowe Luki, e, kolejny to Marzi, wznowienie, a ten Neonomikon. Alana Mura, który, który jakoś nas szczególnie mocno nie jara, ale ponieważ jest to Alan Moore, to podejrzewam, że też plus 200 do sprzedaży automatycznie. No i Lovecraft, nie? Więc Lo Lovecraft i Alan mhm. Moore razem to... To już, to już w ogóle. Jest tysięczny action komiks zapowiedziany, ale kogo? Nikogo chyba, mam, przynajmniej mam nadzieję, że... Nie no, cyferka okrągła, duża. Pierwszy raz w historii mamy legalny tysięczny numer, bo wcześniej był taki nie do końca legalny, czyli Deadpool 1000. Mm -hmm. eee, no tam nie, tam nie, nieważne. Eee, I... Mm... Cena okładkowa 2999. No nie dziwne, bo jest to, ta, jest to zeszycik. Znaczy to nie wiem, czy to będzie wydane z, z grzbietem, czy nie z grzbietem. Pewnie, pewnie jakiś grzbiet zostanie tam dodany. Nie tak, no, w takiej ilości też tak, musisz go... mieć grzbiet nawet tak, najmniejszy. Więc. Tak jak w wydaniu oryginalnym. A, ty, ty chyba nie kupowałeś Star Wars Comics parę lat temu. Nie miały grzbiecików? 148-stronnicowe zeszyty. Dało się, dało się. Na pół i strzywka i koniec? Jasne. O się kupowało, pamiętam no. Te ale dro... będzie Green Arrow, to cię cieszy znaczy Green Arrow cieszy mnie z tego powodu, że kończy. nie to mnie akurat tak cieszy średnio czy <śmiech> cieszy, może inaczej, nie, nie jest to e, moja ulubiona seria ale jest to seria z odrodzenia, którą zbieram, bo mam dziwny i kompletnie niewytłumaczalny sentyment do postaci i chociaż ja wiem, kompletnie sobie zdaję sprawę z tego, że ta seria jest w sumie taka sobie to i tak ją zbieram i ten piąty tom faktycznie jest tomem ostatnim. Tutaj trzeba zwrócić uwagę też na to, że i piąty tom Green Arrow'a, i czwarty tom Nightwing'a ukaże się w wersji 2 w 1. I w, w obu przypadkach to będą ostatnie tomy. Cena układkowa 69,99 a czytania będzie co miara, bo to będzie po 250 stron każdy z tych tomów. No a jeżeli kogoś to tak mocno jara, no to szykujcie się na nieco większy wydatek. Aczkolwiek ciekawi mnie, czy... Zakończenie tych dwóch serii konkretnych w tym konkretnym miejscu, ponieważ te tomy to są ostatnie tomy Benjamina Persiego i scenarzysty Nightwinga, nie czytam Nightwinga, więc w sumie nie wiem, ale dostałem takie info z zaufanego źródła, czy po prostu te serie nie powrócą z nowymi tomami pierwszymi, ponieważ w Stanach one się zaczęły w pewnym momencie ukazywać już bez znaczka DC Odrodzenie na okładce. I to są właśnie te momenty, więc nie, nie jest wykluczone, że na przykład nie wiem, na Pyrkonie się dowiemy, że jednak te tytuły wrócą, tylko znowu z nowymi tom, tomami pierwszymi. Zobaczymy Pyrkon już niedługo, a tam, będą, tam będzie katalog Egmontu ogłoszony. Z Marvela, jeśli to w sumie kogoś interesuje, bo nas, nas z tego co słyszę tak raczej średnio, kolejny Spider-Man, kolejny Avengers, potężna Thor. Tom pierwszy ja, ja już się nie zdecyduję. Ja już podziękuję. Po dwóch tomach ty, pani Thor, e, tej, tych poprzednich dwóch tomach, to ja już, ja już się podziękuję. Widzę Thanos niszczący tytan, cokolwiek to jest. To jest coś z Marvelną, czy, czy nie? Tam, bo ty miałeś, oku, o, miałeś okładki przed chwilą załączone. Ja zamknę. Tak I, I będzie jeszcze wojna nieskończoności. E, wojna nieskończoności. Jim Starlin. No, to musi być coś chyba z klasików, nie? Coś musi być z, z klasików faktycznie, no. Ale m, to też jakoś szczególnie mocno mnie nie interesuje. W każdym razie dużo komiksów, jak najbardziej. Ale nie wiem, czy nam się te superhero przejadło, czy, czy, czy jak to działa, że jakoś się szczególnie nie jaramy tym. Znaczy... <coughs> wiesz, no chyba nie, nie, nie do końca się wyrasta z superhero, jak się wpadło tak, tak głęboko, tylko potrzebujesz... Hmm. No, chyba trochę innego rodzaju superhero. Tak jak waliant jest taką dla mnie odnową, że o, o, fajnie się to czyta, o, kolejny tomik yy, i tak dalej. Mhm. O, a to są rzeczy, które są już, no, no, przeżarte, nie? Oczywiście i Marvel, i DC mają jakieś dobre komiksy yy, współcześnie, bo no, kiedyś to oczywiście, że też mają. Tylko, że jak się wydaje, takiej ilości komiksów, no, to nie ma szans, żeby wszystkie były wybitne. Mhm. A propos tych fajnych, teraz w lutym się ukazuje Vision z Marvel Now i tym... Tak, to to jest super historia. jak najbardziej. Tym się obaj jaramy. I z zapowiedzi jeszcze jedna rzecz nam została z... KKK. A, dobra. Konkretnie. Ponieważ pojawi się, nie wiem, czy można to tak nazwać, 25 zeszyt. KKK, czyli magazynu, zinu, jakkolwiek to nazwać. Raczej magazynu. Publikacji, Publik publikacji m, krakowskiego klubu komiksowego. Yy, Z okazji pięknej rocznicy 25-lecia. Tak, jest 25 numer, 25-lecie. Ta antologia, która się nazywa Krewni i znajomi królika ma cztery warianty okładkowe. Na gildii możecie yy, nabyć to w przedsprzedaży za 84 zł. I skąd taka cena? Bo twarda okładka. No to, to, to faktycznie to... <grym> I 500 stron. Właściwie to 568. Oj. Tak jest, 568 stron, a jak się, jak, jak otworzysz sobie na gildi dowolną z tych czterech okładek i przewijasz się przez scenarzysta i ilustrator, to masz takie wrażenie, że ci się internet zepsuł, bo po prostu ta lista się nie kończy. I my tutaj nawet nie będziemy wymieniać tych wszystkich twórców, po prostu trzeba na to spojrzeć sam samodzielnie i... No, przekonać się na własną oczy. Ja myślę, że tu jest spokojnie ponad setka nazwisk. No i. Ja się jak najbardziej jaram, jeszcze się zastanawiam nad tym, czy sięgnąć po tą publikację właśnie w przedsprzedaży, czy poczekać na krakowski festiwal Komiksu tego roczny, który kiedyś tam w sumie powinien być. Mam nadzieję, że będzie. Chyba będzie. Eee, no, cena jest zachęcająca. Nie jest to może e, rabat, do których zosta zostaliśmy przyzwyczajeni, bo raptem 11%, ale to jest tam ma mało, istot mało istotne w tym momencie. E, da data premiery 25 marca 2019, czyli jeszcze nieco ponad miesiąc. Cena promocyjna obowiązuje tylko do 24 lutego, więc śpieszmy się kochać, Te 84 zł, bo niedługo się może zwiększyć. A... Ewidentnie jest to jedna z ciekawszych zapowiedzi ostatnich miesięcy. Która okładka Ci się najbardziej podoba? Najbardziej podoba mi się okładka B. A, To bierzemy tą samą tym razem. Zbigniewa Kasprzaka. Mhm. Mi również okładka B, ale i okładka A też całkiem fajnie się prezentuje. Znaczy każda okładka jest, jest fajna i jeśli będziecie na guildie, to w opisie jest wyszczególnione, co znajduje się na której okładce, do czego na przykład jest nawiązaniem i tak dalej mhm. ale okładka B najbardziej mi się podoba mi również e, więc je, jest to jak najbardziej rzecz do rozważenia myślę, że też do, do kupienia spokojnie i z zapowiedzi w chwili obecnej to by było wszystko komiksowych, na momencie przeskoczymy do małego i dużego ekranu do dużego myślę troszeczkę dłużej, ale mm, jeśli chodzi o mały ekran, no to wiadomo 15-16 luty Umbrella Academy Doom Patrol, więc będzie się działo natomiast pojawił się news który z jednej strony mnie ucieszył, bo zawsze się cieszę, jeżeli seriale są kończone, a nie kasowane ale z drugiej strony Legiona jednak troszeczkę szkoda otóż pojawił się news, że trzeci sezon tego serialu będzie zarazem jego finałem i dowiedzieliśmy się także, że pojawi się w tym sezonie Profesor X Który został tam już nawet obsadzony przez aktora, którego kompletnie nie kojarzę, ale to jest akurat tutaj mało istotne I bardzo cieszy mnie to, że właśnie serial zostanie zakończony, bo trochę się obawiałem po wynikach oglądalności, że go tam ciachną Później się pojawiła pojawiła się informacja o trzecim sezonie Teraz mamy informację, że będzie to finał serialu no Ja się cieszę Tak jak mówię, co prawda ostatnio Seriali komiksowych nie kasowano jakoś szczególnie dużo tam w ostatnich miesiącach. To tylko to powerless nieszczęsne z tego co pamiętam było kasowane, ale y, zawsze jest dobrze zakończyć historię, a, a nie ją urwać. I w przypadku Legiona tak właśnie będzie. Natomiast jeśli chodzi o duży ekran, nie śpi, Andrzej, nie śpi. E, nie, nie, nie, nie śpię, tylko, tylko byłem w szoku, ale to, to ci. Um... Powiem po audycji, mm -hmm. dlaczego byłem w szoku, bo nie jest związane z tym, co teraz robimy. Natomiast jeśli chodzi o duże mm -hmm. e ekrany, to właściwie połączę dwie rzeczy, bo już przejdę do, powiedzmy, że komiksu. A chodzi mi o film pod pięknym tytułem Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru, na który udałem się ostatnio do kina i było super. Tak, ok, jest. Nie ba bardzo mi się podobało, był przezabawny, były elementy. Em, no, takie, które niekoniecznie mnie śmieszyły, ale jak wiesz, jak non-stop rzucasz żartami, to któryś w końcu gryzie i, i jest zabawne. E, czy była to. Ogólnie całość em, kręci się wokół tego, że Panoramix spadł z drzewa i uznał, że najwyższy czas przekazać komuś swoją wiedzę i przepis na magiczny wywar. Więc rusza po całej gali, żeby, i nie tylko gali z tego, co tam było na mapie pokazana, żeby odnaleźć godnego siebie następcę. No i to, to jest chyba jedna z najzabawniejszych części, kiedy są pokazani, no oczywiście tylko w krótkich migawkach druidzi, którzy konkurują właśnie o miano następcy. Panoramiksa. I. I co? I to wszystko się tak kręci. Są bardzo dobre żarty. Jeden z ostatnim druidem jest przyzabawny. Płakałem ze śmiechu. Animacja jest bardzo fajnie zrobiona. Bardzo mi się podoba to, że jest łączone w niektórych scenach jakby dwuwymiarowe tło, które jest namalowane z animacją 3D. I to tak płynnie. Przechodzi, super to wygląda. Dubbing był bardzo w porządku. E, projekty postaci, jak najbardziej w porządku, tutaj się pojawia sulfurix, e, który jak się można domyślić z nazwy, będzie jakoś związany z ogniem, no i jest związany e, z ogniem, natomiast jest bardzo mocno e, wzorowany. Ty w, widziałeś go, bo kartkowałeś sobie komik, mhm. prawda? Tak jest. E... Zauważyłeś, że jest bardzo mocno wzorowany na postaci Wróżbity z komiksów Asterixa. Był taki e, Tomik Asterixa, który się nazywał Wróżbita i tam był właśnie taki pseudo Wróżbita, który się nazywał Gadulix. No może i był. Ja z Asterixa nie byłem pilnym uczniem. Oj, jako, jako, jako. <grych> e, No, tak czy siak. Takie co, coś było tutaj, pojawia się w zupełnie, w zupełnie innej formie. Natomiast razem z filmem pojawił się y, komiks, tomik, publikacja y, od Egmontu, właśnie y, Asterix, tajemnica magicznego wywaru. Opowieść ilustrowana. No, chyba, chyba najbardziej tak. Strzelaj. Y, i, I co my tu mamy? Musiałem sobie po niego... Sięgnąć. Wydany jest jak to Asterixy, natomiast tył już, już ci sugeruje, że to nie jest żadna część z cyklu, bo nie ma wielkiego Menhira. Mhm. I to jest po prostu adaptacja tych najważniejszych scen, które mieliśmy w filmie, przełożona na taki no, Asterixowy format. Moim zdaniem, lepiej iść do kina zobaczyć animację niż sprawdzać. Um, papierową, tajemnicę magicznego wywaru. Aczkolwiek jest to ok publikacja. No ale nic więcej. To, to jest tak, jak robisz sobie po prostu ehh, skróty filmów, żeby je opublikować. No, na nowego Asterixa jeszcze chwilę musimy poczekać, bo to chyba tam wrzesień, październik, z tego co pamiętam. I no i bardzo, bardzo mocno na niego czekam. Ten kinowy Asterix był takim takim podtrzymywaczem hypu, który mam od dziecka na Asterixa. Bawiłem się bardzo dobrze, yy, jeszcze jest grany w kinach, więc jeśli nie mieliście okazji sprawdzić to no ja osobiście polecam, bo, bo jest po prostu zabawne i to w chyba wszystko, czego wymagają od Asterixa. No, historia. historia nie jest tak spójna jak w poprzednich yy, Asterixach, trochę bardziej chaotycznie poprowadzona, aczkolwiek yy, Świetnie się sprawdza jako, roz, jako rozrywka, dlatego od siebie polecam udanie się do kina. To by też, Krzuch. Nie, nie przekonałeś mnie w chwili obecnej? Znaczy nie, nie, nie z powodu tego, że y, nie lubię Asterixa czy coś takiego, po prostu jakoś, nie Nie, nie jara mnie to, te, ta seria, jeśli chodzi o... A, dupa jesteś, co, co ci nie jara? No, wiem, że wiem, że jestem dupa, ale... Jeśli chodzi o rzeczy kinowe, to myślę, że czwarte, 14 lutego, może niekoniecznie 14 lutego, ale jakoś po 14 lutym się wybiorę na Battle Angel Alita, czy raczej, sorry, Alita Battle Angel, ale to raczej też ze znakiem zapytania. A czemu po 14? No bo 14 lutego to inne plany są. Ale czemu nie na przykład w tym tygodniu? A to już jest w kinach? No od piątku. Aha, spoko. Nie, bo ma, właśnie sobie włączyłem... Yy, internety i mam tu napisane data premiery 14 luty ale no cóż. Nie A to, można to, to nie, nie, nie, nie wiem nie, co się nie, stało w takim razie. Nie, nie można wierzyć temu co jest napisane w internecie do końca w takim razie. Dokładnie tak. No to, w, ale to też się wybieram. Okej okay, no to myślę że być może być może niekoniecznie następnym razem ale może wróci, nam nie stać czasu. Ponieważ wr odcinek tego 80, który idealnie się zgrał z naszymi trzecimi urodzinami. No. W związku z tym pewnie nic nie zrobimy, tylko powiemy, że już trzy lata sobie działamy i ktoś nas słucha i dziękujemy za to. Ale będzie odcinek złotokurczaczny. Z, tak, z, będą gość mi, złote kurczaki. Z gośćmi i w ogóle. Aha, okej, okay, dobra. No zaraz, ci zaraz ci wszystko wytłumaczę, bo ja, ja tu już planuję. Widzisz? i teraz powinieneś mi być absolutnie, totalnie wdzięczny, Ale że wylądowałem osz... w szpitalu i wyleciał nam jeden odcinek. Co było tu zaplanowane. Jest. Natomiast prze przejdźmy ale. do komiksików, już tak, takich tak, komiksików tak, tak. totalnych, bo Asterix, tajemnica magicznego wywaru to taki, to jest, w... jest półkomiks. komiks. Wilk w owczej skórze, no chciałem powiedzieć owca w wilczej skórze i zupełnie nie o to mi chodziło. Dokładnie, powinieneś to spalić w... jak najszybciej, ale mamy teraz... Ale nie no, no koziołek matołka też był podobnie wydawany. On też ale koziołka-matołka trzeba szanować. Zawsze. Natomiast przejdziemy do komiksików już takich totalnych i ja mam teraz na kolanach jakieś 5 kilo papieru w twardej oprawie, w dwóch wersjach językowych. Jest to Degun Kolekcja, tą pierwszy. Jako, że ja mam wersję polską, a Andrzej ma wersję... library oryginalną, no to... Nie. Library nie jest językiem tak naprawdę, jest to wersja angielska. Tak, tak, jak najbardziej. Po prostu chciałem sobie porównać obie te rzeczy na, na własne, na własne mm, oczy cóż mogę powiedzieć jeśli chodzi o to porównanie no przede wszystkim myślę że wrzucimy zdjęcie na w naszym facebookowym profilu no rzuca się w oczy ogromna różnica jeśli chodzi o e, format mhm. o obu tych pozycji a tak jak sobie człowiek przegląda, przekartkowuje to innych różnic tak na dobrą sprawę nie ma mamy prawie jeden do jednego przełożone wydanie oryginalne Prawie, bo reklamy na końcu się różnią, ale można było się tego spodziewać. Mamy tak samo twardą oprawę, mamy tak samo... Jak to się nazywa? Obwolutę. Obwolutę, dziękuję. Pod obwolutą jest ten sam obrazek. Jeśli chodzi o dodatki, to jest ich tyle samo. Nasze są przetłumaczone, więc są lepsze no i cenowo jeśli kogoś to interesuje no na pewno tu jest różnica no, no cenowo oryginał kosztuje 40 dolarów więc mniej niż się spodziewałem natomiast wydanie polskie kosztuje okładkowo 119 zł, ale można je wyłapać bez trudu nieco taniej więc można powiedzieć, że ta różnica w formacie znajduje też przełożenie w różnicy w cenie natomiast jeśli chodzi o sam komiks to tutaj muszę powiedzieć, przeglądając sobie czeluści internetu trafiłem na recenzję tegoż komiksu, która zaczęła się od zajawki. Zajawka ta mówiła, że Degun rozpoczyna się jako typowy komiks kryminalny. A ja tak sobie, wiesz, siedzę... Trochę inaczej tak, to zapamiętałem. Siedzę ale... sobie i tak mówię, kurczę, czekaj, na pierwszej stronie zombiaki okładają ciało martwej małpy. Kurczę, to jest faktycznie tak typowe, jak tylko można pomyśleć o komiksie kryminalnym. W ogóle nazwałbyś Goona komiksem kryminalnym? Jak dla mnie, jak dla mnie zbir, Gun. będziemy używać raczej słówka zbir, chociaż nasz... Zbir jest bardzo ładnym tłumaczem. Ja. Chociaż nasz na wydanie od Non Stop Comics ze względu na prośbę autora nosi tytuł The Gun. Natomiast jeżeli chodzi o podejmowane tutaj tematy, to ja bym powiedział, że Eric Powell chyba nic nie wziął typowego, znaczy nic nie potraktował w typowy sposób, bo i horror mamy tutaj bardzo mocno nietypowy i te wątki kryminalne są mocno nietypowe, jest w ogóle wszystko. To, to, to jest taka trochę sieka noir, mhm. bym powiedział, tam dużo rzeczy się miesza. Tak właśnie, bo i komedia, i horror, i sieka. I nawet w stylu, nawet w stylu rysowania, pomiędzy tym jak, jak jest przedstawiony zbir. A jak jest przedstawiony i wyleciało mi imię Majki? Ten... ten Franki? Franki. Franki. Mhm. To, to też jest już, już kosmiczna różnica tak naprawdę. Plus te zombiaki, które się tam pojawiają. W ogóle... Wszystko, co się tam pojawia. Tak naprawdę. Generalnie jakby tak opowiedzieć w dwóch zdaniach o czym jest zbir, to ja mam problem taki sam jak z sagą. Bo nie da się w dwóch zdaniach opowiedzieć o czym jest ten komiks. Ale tu jest... Jest bardziej skupiony na tej jednej postaci niż na przykład saga. Tak, tak. Ty... Saga się jednak rozłazi po, mhm. po bohaterach, którzy się tam trafiają, a Zbir jednak trwa przy, przy Zbirze. No dobra, ale to tak generalnie podsumowując, jakoś próbując to ogarnąć, to mamy e, kapłana zombie, który przybył do miasta tworzyć gang nieumarły, i na jego drodze stoi Zbir, który. No jest zbirem, on zbiera haracze, pije piwo i tłucze wszystkich po mordach I generalnie wa wahamy się przez jakiś czas, czy on jest pozytywny, czy on nie taki do końca pozytywny W trakcie czytania tegoż komiksu dowiadujemy się wielu rzeczy, zarówno z jego przeszłości, jak i z przeszłości postaci, które kręcą się wokół niego Ale nie wszystkich, na ale przykład nie... co się wydarzyło w Chinatown Ale nie, nie wszystko, ale no... To trzeba przeczytać numer zbier Chinatown, żeby się dowiedzieć co się wydarzyło tam Tutaj generalnie e, tych wydań ma, jest łącznie 5, tak, masz, tak? Masz, masz wszystkie, tak, mhm. no więc czeka nas 5 takich gigantów, bo to e, jakby nie patrzeć, to jest ponad 400 stron, myślę, że nawet bliżej 500, tak dokładnie nie, nie, nie, nie liczyłem tego, są strony numerowane, więc to trochę ułatwia, ale tam nie wszystkie, e, w każdym razie no, dostajemy ogromną porcję, bardzo ciekawej lektury, która niegdyś już w Polsce się ukazała, częściowo, ale niestety nie siadła, bo były trzy tomy: Zbira, takie cieniusie małe od Taurusa. Jak i 0, i 2, nie? Tak, 0, 1 i 2, niestety one, one nie siadły. I to, co Taurus wtedy opublikował, jest w tym tomie. No ale jest też dużo, dużo więcej. No, zdecydowanie, dużo więcej tak, jest Zdecydowanie więcej. więcej, ponieważ myślę, że to, co Taurus opublikował, to jest. Nie, nie, ja wiem, po, połowa, jedna trzecia tego, co znajdziemy w tym tomie? Tak, no, no, gdzieś jedna trzecia. No, a, a powiem szczerze, że... Bo znałem to, co Taurus wydał, ale nie znałem nic więcej. Ja tylko słyszałem, że ten zbir jest o taki super, o, o tym mi mówiłeś niejednokrotnie. E, czekałem też na tą animację, co, co była zapowiadana i tam jakiś fragmencik się pojawił, ale niestety tak, chyba no. nic mhm. z tego. Jak Detox doktora Dre, anglojęzyczna szkoła latania. I wiele innych rzeczy. No, w każdym razie czekałem na tego zbira i tak na dobrą sprawę przy tym wydaniu od stop Comics pierwszy raz poznałem go, tak można powiedzieć, do, dosadnie. Mhm. I ja się... Co cał... dobra znajomość? Ja się całkowicie jaram tym, co, co przeczytałem. Swoją drogą tego giganta już przerobiłem dwa razy, a to mi się często nie zdarza, żeby tak grube komiksy w tak krótkim odstępie czasu czytać dwukrotnie. Mhm. Um, mega podoba mi się to, co zresztą sam Eric Powell we wstępach do poszczególnych e, części tego komiksu pisze, że faktycznie widać jego ewolucję jako rysownika, jako twórcy e, hi, historii, Także bo on tu jest i scenarzystą i rysownikiem. On się chyba tu wszystkim zajmuje kolorami też, czy, czy nie? A nawet nie wiem. No, znaczy nie zdziwiłbym się, jakby to też robił. No, ja, ja w sumie też, ale on w tych wstępach e, pisze Kolory Eric Power, kolory Dave Stewart, kolory Elik. Eric... No, więc tam z, z gościnnym udziałem Dave'a Stewarta, który zawsze. W ogóle, ile czasu Dave Stewart ma? To, to, to jest, jakby, chyba że Dave Stewart to jest jakiś kolektyw ludzi, tak naprawdę, który. No tak, no na BBPO też oczywiście. Wcale tak. się nie dziwi, jak w doktorze Starze. Dave Stewart! A, a, jakże, a, jakże, a jakże? A jakże? A jakże? No cóż. Ten człowiek jest niesamowity, ale tak samo jak się kiedyś zastanawiałem, jak Jordi Bellary ogarnia swój mm -hmm. swoją dobę, skoro koloruje równolegle chyba z 15 serii komiksowych. No ale teraz się tam, z tego co mi wiadomo, zajęcia trochę zmniejszyły. Ale wracając do Zbira, bardzo mi się podoba właśnie to, co we wstępach jest napisane, że Eric Powell jest świadomy tego, że te jego początkowe historie to jest taki trochę... Hehe, <śmiech> zrobiłem komiks, patrzcie, a później to się zaczęło rodzić w taką bardziej zbitą, sprawnie napisaną historię, chociaż wcale nie oznacza, że te pierwsze tomy są jakieś gorsze, one też są bardzo e, fajną historią, bardzo zabawną historią, świetnie narysowaną, ale później jest lepiej i to mm, ten rozwój Erika mm -hmm. Powela, który jest doskonale widoczny w tym pierwszym tomie sprawia, że ja jeszcze mocniej czekam na tomy kolejne, bo jeżeli Facet się tak sprawnie i tak fajnie rozwija na tak stosunkowo niedużym etapie, przestrzeni, na takiej stosunkowo niedużej przestrzeni czasu, to co będzie dalej? Ty myślę, że możesz coś tam lekko powiedzieć, co będzie no, dalej. Rozwija się dobrze, natomiast e, chciałem powiedzieć, że Gun zbir jest mm, komiksem, z którym się dobrze dorastało. E, w sensie nie tak, że mi... Go ktoś czytał, jak byłem mały, mm -hmm. tylko jak znałeś pierwszy tom, to on był trochę mniej skomplikowany, mniej ambitny, ty też jeszcze prawdopodobnie żarłeś błoto albo piach, czy coś takiego. Mm -hmm. a, a później, jak wychodził kolejny tom z różnymi opóźnieniami, Tam mm -hmm. jak wychodził kolejny tom, to już byłeś starszy i byłeś na trochę innym poziomie i Komiksy Erika Powela też już były na trochę innym poziomie. I to tak szło kaskadowo i to, mm -hmm. to było bardzo fajne uczucie, bo Zbir w ten sposób zawsze był dla ciebie dobry. E, później jak się to czyta zbiorczo właśnie pod rząd, co umożliwiałem nam takie kolekcje, mm -hmm. no to zauważasz właśnie te, te takie delikatne różnice, ale mm, to nie jest tak, że pierwszy jest nagle do dupy i nie da się go czytać, A, tylko... No widzisz właśnie rozwój Erika Pawela zarówno, chyba najbardziej jako scenarzysty dla mnie, mhm. bo rysunkowo zawsze było co najmniej ok, no jeśli ktoś przez 20 lat rysuje i nic się to nie zmienia. To jest wtedy coś nie tak. No trochę Jim Lee, nie? Znaczy Jim Lee bardzo ładnie rysuje, ale no ile można patrzeć na, na jego rysunki, które ciągle tak samo wyglądają. Mhm. Myślę, że co, co do zmiany grafiki na przestrzeni lat też będziesz nawiązywał przy jednym z późniejszych komiksów natomiast... no to akurat się już trzymam mniej więcej <śmiany> tak, aha, nie, nie bo pamiętam że, no ale to, no, no, to, to, to, to, to przydam, przejdziemy, przejdziemy <śmiany> później natomiast jeśli chodzi jeszcze o tego, o tego zbira to w tomie pierwszym jest ta historia z mhm. ten taki mini crossover z Hellboyem, gdzie Mike Mignola też miał swój udział i powiem szczerze że świetnie się bawiłem przy, przy tej historii ale jako całość zbir, który ukazał się jeszcze w zeszłym roku, to no kurczę, gdybym go dostał i przeczytał w zeszłym roku, to myślę, że mógłby już troszeczkę namieszać w tym naszym e, końcowo-rocznym rankingu. A i tak go tam wspominaliśmy. Tak, tak, wspominaliśmy. E, aczkolwiek, no wtedy jeszcze to był taki znak zapytania, a teraz jestem absolutnie przekonany, że skoro ten pierwszy tom jest tak. Tak cholernie dobry, to na kolejne czekam jeszcze mocniej. I słusznie, bo to, to, to też jest bardzo, bardzo unikalna historia. Mhm. Jakby, myślę, że Gun, um, który jest po prostu super komiksem, um, też przebił się dzięki swojej tematyce, nie że był kolejnym e, komiksem dokładnie o tym samym, no bo z, z tego jest ciężko coś wyłuskać bardzo dobrego, nie? Wychodzi mhm. bardzo dużo. Gdyby to był kolejny super bohater i tak dalej, kolejny komiks Marka Millara, który czyta się dokładnie tak samo jak wszystkie inne komiksy Marka Millara. To... Dziękuję, no. że to mówisz, jestem wzruszony. No, no bo to, ten styl po prostu wiesz, Mark Millar wydaje mi się, że ma po prostu aplikację, gdzie wymyśla nazwy postaci i pisuje sobie plot twisty i to mu generuje ten scenariusz. I tak samo wyglądały gry od Telltale przez dłuższy okres czasu, że były do bólu takie same. Mhm. Co, co pierwsze dwa razy to cię mega jara, ale później gra w Jezus, ale znowu to samo, i tak mój wybór nie będzie miał znaczenia. Mhm. E, I Agun jest po prostu tak. Tak osobną tematyką, że. Nie było czegoś takiego. No, wcześniej. Znajdź mi coś podobnego do guna i byłoby. Ho, no. Aha, aha. No spróbuj inne komiksy, Rika Powella tak naprawdę, bo, bo to on w jakiś sposób tu się wyróżnia, tak jak Helbo się wyróżniał e, swoim podejściem od kolejnego komiksu, który by skończył jak Dog Sever, e, czy, czy co, coś takiego I, i to jest chyba najpiękniejsze i coś, co kiedyś bardzo wyróżniało Dark Horse'a teraz wydaje mi się, że trochę mniej. No ja właśnie nie do końca się zgodzę. Chociaż jeśli... może teraz czytam po prostu trochę mniej z Dark Horse'a i stąd to wynika. Znaczy no właśnie ja tak się chciałbym powiedzieć, że nie do końca się zgadzam z tym co mówisz, bo Dark Horse dalej wydaje naprawdę sporo fajnych komiksów, tylko zauważyłem, że one się troszeczkę słabiej przebijają. Można powiedzieć, że nie, nie ma takiej siły rażenia hellboyowo, zbirowo, nie wiem, alienowo predatorowej, star warsowej, których tam dawno nie ma. E, tylko. Ale nawet zaczęli to Burger Books mm -hmm. i jakoś... Nie słychać na razie, tak, nie? Żeby w, coś tam... Wyszło drugie Incognegro. Mm -hmm. e, inconegro. In no kurczę, tam był Incognegro. Negro na koniec mm -hmm. na pewno. E, jedynka była, jest ważnym komiksem, mm -hmm. podejmującym wiesz, ciężki temat. W, wyszła druga mm -hmm. część po recenzjach, które czytałem to, że, no, że, że świetna kontynuacja że się nie spodziewali, że, że ktoś nie zdupi tematu przy takiej e, ważnej rzeczy ale ogólnie mega cisza no wiesz, ja nawet nie wiedziałem, że to już wyszło Prawdę no już barok że... rok prawie będzie za niedługo i, i no, może to jest kwestia też tego, na, na co już parę razy narzekaliśmy, że te Główne media komiksowe są nastawione na kliknięcie, znaczy powiedzmy, główne amerykańskie, CBR, Newsarama i tak dalej, są nastawione na kliknięcia, a najbardziej się klikają superbohaterowie. Więc znaleźć coś, jakieś informacje o nowych komiksach, jakieś, bo no, w życiu nie powiem, że Dark Horse to jest niezależne wydawnictwo, hmm. ale bo wciąż jest gigantyczne, nie? Mm. ale znaleźć jakieś takie perełki z tych, co są wydawane, mm. to później przeglądasz katalog i w sumie, kiedy to wyszło? Po prostu, to... wiesz, nawet słowa nigdzie nie było o tym, że takie coś wychodzi, i ci na przykład jakieś klasyki umykają, albo co gorsza, jakieś klasyki nie są kontynuowane przez to, że nikt nie wiedział o tym, że ten komiks jest dobry. Mm -hmm. Za dużo tego jest po prostu. No Ja muszę powiedzieć, że no jako, że na News Aramę, CBR, Bleeding Cool, comic book, zaglądam praktycznie codziennie z wiadomych przyczyn, mhm. to powiem Ci, że jakby tak odsiać Marvela, DC i Image z tych, ser z tych serwisów, to na Newsarami i CBR, że jest jeden news tygodniowo, może, mhm. na Bleeding Cool trochę więcej, owszem, ale no, no, trzeba brać poprawkę na Bleeding Cool za każdym razem. No i to jest słabe, bo powiem Ci, że szczerze, że i z Dark Horse'a, i z IDW, i z tych dużo mniejszych wydawnictw, Aftershock, e, nie wiem, Black Mask, czy, czy Dynamite nawet, to żeby dowiedzieć się, co tam jest ewentualnie fajnego, to jest ciężko, ciężko. Dlatego dobrze, że e, mamy naszych polskich wydawców, którzy nieraz potrafią wyciągnąć coś fajnego z mniejszych wydawnictw, o czym... Zwłaszcza jak nie znasz francuskiego, a wszystkie informacje o francuskich komiksach są właściwie po francusku. Tak, ale trzymając się amerykańskiego rynku, mm -hmm. na przykład gdy Nonstop Comics sięgnął po Giants, braci Walderama. ja nie miałem zielonego pojęcia, że Bracia oni... Waldram. Ja nie, ma nie miałem zielonego pojęcia, że ten komiks istnieje. A co dopiero, że jak się okazało, jest taki całkiem fajny. Dlatego myślę, no, że... No po świetnym komiksem na kibel mm -hmm. I, i, i to w życiu bym nawet pewnie nie sięgnął po niego, gdyby po prostu przeglądał powiedzmy aplikację Dark Horse'a, żeby zobaczyć co wydali. Dokładnie i ja tak samo. I bym żałował szczerze mówiąc, to znaczy no nie żałował, bo bym nie wiedział, ale teraz wiedząc, to szkoda, żeby taki komiks po prostu przeszedł, przeszedł gdzieś bokiem, nie? I dlatego właśnie jest dobrze, że nie tylko te, nie tylko zbiry, nie tylko Hellboy się ukazują w Polsce, bo nie wiem, czy pewnie zauważyłeś, że tego Dark Horse jest zaskakująco dużo w Polsce, ale mało się o tym mówi. No tak, mało Koldera jest. Tak, bardzo mało Koldera, ale to jest zaskakujące, że tego komiksu dalej nie ma, ale y, na szczęście są inne rzeczy ja dzisiaj jestem taki trochę monotematyczny jeśli chodzi o komiksiki w, tym, w tymże odcinku, ponieważ Kończymy już o, o zbirze, chociaż przez te ostatnie 5 minut nie, nie wymieniliśmy słowa zbir. Zbir, zbir. Zbir, zbir, zbir. Przejdziemy teraz do BPPO, tom piąty pod tytuł Plaga Żab, tom czwarty. Jezu, tak. Czekaj, za, zaparował mi teraz mózg. E, no, pamiętasz przy jakiejś tam poprzedniej okazji zdaje się, że gdy mówiłeś o czwartym tomie Helboja, trzecim tomie Helboja nie wiem. E, ja mówiłem, że Hellboy super, naprawdę, ale... może za no każdym razem mówisz, że wolisz BBPO ale od moje... Tak, moje serducho cały czas zdecydowanie mocniej bije dla BBPO. I tom czwarty Plaglisza, a tom piąty w sumie, Udo... tylko to potwierdził, ponieważ... Ehm, nie wiem, czy... Nie... Zobacz sobie te złote literki tam na dole, nie wiem, czy nie mam przypadkiem jakiegoś dziabniętego... E, rozjechane jest, no? no ro jest rozjechane. O, biorę, biorę widły i ruszam na, na siedzibę Egmontu za takie coś. Tak być nie może. W każdym razie Mike Miniola, John Arcudi. Em, rysownikiem jest Guy Davis. O, dziękuję. E, I z kolorami Dave'a Stewarta, który, który robi wszystko. E, m, w tym tomie mamy ostateczne rozwiązanie kwestii Plagi Żab, która, jakby nie patrzeć, 4 tomy po 400 stron, więc można powiedzieć, że naprawdę cholernie długa historia to była, która momentami miała swoje lepsze momenty, momentami miała swoje e, odrobinkę słabsze, ale i tak jako całość nie powiedziałbym, żeby, nie wiem, ryła mordą o ziemię swoim poziomem, tak jak na przykład większość bardzo długich historii, które się ciągną latami. Czy przypominasz sobie jeszcze coś takiego jak saga klonów? A że nie Zawsze oddychaj. Za dzieciaka mnie jarało, ale nie wraca się do tego. No nie, zdecydowanie nie. Znaczy jeśli podobała wam się saga klonów i macie ochotę ją przeczytać jeszcze raz, to, to sobie zepsujecie wspomnienia. Bo to jest... To jest historia, która zabiła TM Semika. Nie oszukujmy się. Jak Semik poszedł w te długie historie, rządy Supermanów, Nightfall, ale rządy Saga Klonów. akurat uważam, że były fajne. Saga Klonów. Ja uważam, że Nightfall był fajny, ale wiesz, no jednak chodzi o to, że jeżeli... Ciąg... Jak ktoś uważa, że Nightfall nie był fajny? Ja znowu żyję w jakiejś, wiesz, bańce, że myślę, że Identity Crisis jest spoko, a połowa świata go nienawidzi? No tutaj trzeba zrobić badania na ten temat, po prostu wiesz, chodzi mi o to, że faktycznie było tak, że historie ciągnięte przez dwa lata na łamach jednego miesięcznika typu Batman Spider-Man tak naprawdę urżnął ten, ten tytuł, bo kompletnie był odcięty dopływ świeżego czytelnika, który sięgnął, nie wiem, po dziesiątą część sagi klonów i powiedział, a i ebać to I, o, i, i tyle, nie? Mm -hmm. A przynajmniej ta, takie odnoszę wrażenie natomiast e, jeśli chodzi o tą m, Plagę Żab z BBPO no to je, powiem tak, że m, mega mi się podoba to jak fajnie splata się ta historia z tym helbo, z tą helbojową e, częścią uniwersum mega. w ogóle mi, ten Mignola wersja jest chyba jednym z najlepiej zaplanowanych u, uniwersów mm -hmm. aczkolwiek to jest w sumie takie można powiedzieć zabawne, bo jak się czyta Hellboye, a zwłaszcza dodatki do, do Hellboya, mm -hmm. są też kicowniki, jakieś tam projekty postaci i czytasz. No w sumie wymyśliłem to, w sumie nie wiem po co, nie wiem kiedy, ale wrzucam, bo jest fajne, nie? A później się okazuje, że Hellboy plus BPPO plus te wszystkie inne serie, które mam nadzieję też się pokażą po polsku, e, tworzą tak właśnie dobrze zaplanowany świat, no, no, i. i w przypadku żab. no właśnie bardzo mi się podoba to jak ta historia koniec końców się fajnie splotła z pewnymi wątkami z Hellboya, ale cały czas robi to tak, że wcale nie trzeba czytać obu tych serii, chociaż jest to jak najbardziej wskazane. Czytać obu tych serii jednocześnie, żeby wszystko ogarnąć, ponieważ mamy tutaj dobrze wytłumaczone to także dla czytelnika, który no nie sięgnął po, mhm. po Hellboya z jakiegoś dziwnego powodu. Zobaczył na okładce Człowieka w słoiku i stwierdził, o to jest komiks, który chce kupić z wężami i, i z kobietą, która płonie. I jest to jak najbardziej. Jest To jest najbardziej... bardzo, bardzo logiczny tok myślenia. Dokładnie. To, jak Mignola i Arcudi rozwijają postacie, też mi się mm -hmm. bardzo podoba. Tutaj nie, nie będę może spoilerował, bo nie, nie wszystkie postacie znane z pierwszego tomu są w czwartym tomie. I. Mm, rozwój tych, które są, dodawanie nowych, które są całkiem fajnym uzupełnieniem tego świata. Bendaimio, który był w poprzednich tomach i będzie, się, w filmie. Będzie. będzie w filmie. Był, był bardzo ciekawym rozwinięciem tego, tego świata. W tym tomie dochodzi do obsady Andrew, Andrew Davon. Ten taki młody, czarnoskóry badacz. I on też chociaż jest postacią zupełnie inną od całej reszty obsady nie, nie można powiedzieć, że nie wiem, jednego Wolverina zastąpił drugi Wolverine, albo coś w ten deseń, e, tylko jest kompletnie inną, inną postacią, która nadaje trochę świeżości te, temu światu, chociaż z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, żeby on tam gdzieś zatekł po drodze, bo cały czas ta historia trzyma swój poziom. E, bardzo mi się podoba no, to co w Hellboyu, wyko wykorzystanie tych mitów, tego folkloru. E, tutaj mamy Wycieczkę do Mongolii, która jest bardzo, bardzo ciekawa, jeśli chodzi o warstwę graficzną. Tutaj też właśnie trzeba pochwalić Gaja Davisa, który nie tylko jest tytanem robo pracy, bo on trzy czwarte plagi żab chyba narysował samodzielnie, a jest to jakby, jak, jak już wspomniałem, strasznie dużo, strasznie duża ilość materiału. Mhm. Też Ale fajnie... też, który nie zjada swojego ogona. Nie? Tak, on fa bardzo fajnie się właśnie wpasował w ten świat że z jednej strony czujemy te wpływy hellboyowe, ale z drugiej strony nie możemy powiedzieć, żeby był kopiowany styl, styl Mignoli. Mm -hmm. Oczywiście Dave Stewart, który za co się nie weźmie, to pokoloruje to naprawdę konkretnie i bardzo dobrze, więc e, tutaj mm, no nie, nie ma słabych, słabych momentów w, ani w hellboyu, ani w BPPO. Przy czym wziął BPPO Są... bardziej... Wydaje mi się, że są spokojniejsze, mhm. ale to wciąż nie jest ten, ten zły poziom Kirkmana dla mnie, że przez Tom masz pięć zeszytów, które są całkowicie z dupy i jeden zeszyt z tak mocnym cliffhangerem, że chcesz przeczytać to, co jest dalej. Tak I jest. na tym według mnie polega niestety fenomen serii Walking Dead, bo ona jest, no dla mnie, chociaż nie przeczytałem dużo, bo ja odpadłem chyba na 70 zeszyt. Ja, no, to, że się odpadłem na 70 zeszycie, bo to też była aplikacja Kirkmana do pisania mhm. scenariuszy. Tak, no, nie wiem czy pamiętasz a propos Kirkmana, ma małe odbicie od tematu, jeden z odcinków The Gutters, który z Kirkmanem, Ta. a który? Ten, który przedstawiał schemat The Walking Dead. <grym> <grym> I to, to, jest właśnie, to jest właśnie też idealne podsumowanie, jeśli chodzi o Kirkmana w The, w The Walking Dead. Chociaż muszę powiedzieć, że od 22 tomu to się całkiem fajnie rozwinęło. Ale ten. E, wracając jeszcze do BP Tutaj muszę powiedzieć tak. Cena okładkowa tego tomu to jest 119,99. A więc mamy dokładnie tą samą cenę okładkową, co w przypadku Zbira. Poprawka jednak o 99 groszy więcej. Więc... E, a dostajemy komiks, który co prawda jest na, w tym samym formacie, ale wydany o ciupinkę mniej, więc można. Yy, co znaczy wydany o ciupinkę? Yy, wydany o ciupinkę gorzej, przepraszam. Moja polska języka trochę mnie zawodzi, yy, yy, ale ten. Yy, wydany o ciupinkę gorzej, bo w Helboju mamy, wróć, w Degunie de mamy nieco fajniejszą okładkę, która się tak cholernie nie brudzi, tak jak BPPO I te, ale BPPO, to, to, jest jest dramat, te, to jest straszne, się się. Ja, ja postawiłem ten, ten komiks na stole, po czym go dźwignąłem i już miałem jakieś ciemne plamki. Mówię, o cholera, stół trzeba umyć, miałem ururczony stół. No w BPPO przy tej białej okładce w dodatku z tego materiału, który się tak strasznie brudzi, to jest, to jest koszmar, no ale cóż. Helbo mhm. się za to palcuje jak diabli. Dokładnie no, no to wydanie ja, ja bardzo lubię to wydanie w sensie te dodatki tą ilość stron tą cenę która w sumie nie je, jest zła. Je, tak jeżeli ktoś przekłada ilość stron na ilość na, na ilość groszy które musi zapłacić to tutaj raczej nie jest dużo powodów do, do płaczu ale cholera to się strasznie brudzi. no. No ale i tak polecam i z tego, co już powiedzieliśmy, w kwietniu będzie pierwszy tom e, Hell on Earth, Piekła na Ziemi, które też jest cholernie długą historią. Ale no, co tu dużo mówić, warto znać zarówno Plagę warto znać kolejne tomy, warto znać Hellboya i te wszystkie spin-offy, które mamy nadzieję pojawią się w Polsce. Natomiast skoro już jestem przy Dark Horse to pozwolę sobie rozwalić nam rozpiskę i jeszcze w paru słowach powiem o kolejnym komiksie z Dark Horsa. Który niedawno wyszedł w języku polskim, czyli Doktor Star i Królestwo Strasonej przyszłości. Tak, tak jak, mówię, no bucu, no tak jak, tak jak <śmiech> mówiłem, jestem bardzo mocno monotematyczny, ale spokojnie, później się zamknę i ty będziesz miał, mieć bardzo dużo czasu dla nie siebie. Nie, no, ja powiem jeden, powiesz drugi i ja skończę. No dobra. Albo nie, dobra, ja powiem dwa i ty skończę. Dokładnie, ja powiedziałem dwa, to ty, to ty też powiedz dwa. Więc kolejny spin-off ze świata czarnego mota, Doktor Star i Królestwo Strasonej przyszłości. Scenariusz Jeff Lemir, rysunki Max Fiumara, kolory zgadnijcie. I co my tutaj mamy? Może no, on miał w kontrakcie z Dark Horse'em, że on musi kolorować wszystko. Kto wie, nie wiem. E, tutaj e, Tym razem mamy mm, historię, która zamyka się w czterech zeszytach. E, I dlatego byłem dość pozytywnie zdziwiony, że pomimo tego, że mamy tylko cztery zeszyciki tego spin-offu, to i tak dość dużo dodatków sprawiło, że Cena okładkowa tego tomu, która wynosi 49,99 jest całkowicie fajnie uzasadniona, bo tych dodatków tutaj mamy myślę, że jakieś 20 stron, szkice, komentarze, czyli to do czego Dark Horse nas już całkiem fajnie przyzwyczaił. Bardzo mi się podobają te style dodatków z komentarzami. Natomiast sama historia opowiada o Doktorze Starze, który w świecie czarnego mota swego czasu był wielkim superbohaterem i tutaj znowu tak jak w przypadku Sherlocka Frankensteina, tak jak w przypadku całego uniwersum Czarnego Młota. Nie wiem, Czytałeś ten komiks? Aha, okej. Okay. Mamy. Zaczekiwałem głową, że nie do mikrofonu. Mm -hmm. e, czy generalnie mm, Jeff Lemire jak zwykle, sięga po postacie znanych superbohaterów? Bierze, bierze je? Przemłóca troszeczkę, ale w taki sposób, że. Z jednej strony robi kompletnie oryginalną postać ale z drugiej strony wiemy na kim, na mhm. czym się wzorował i na przykład tutaj w Doktorze Starze e, jest taki moment który nie jest może wielkim spoilerem ale no, wi widzisz wielki wpływ Green Lanterna przynajmniej mhm. w, na, na tych dwóch stronach no to I staro. Tak, więcej więcej nie będę tutaj wspominał może e, jakoś spoilerowo natomiast Doktor e, Star y, Doktora Stara poznajemy w momencie, w którym jest już starszym człowiekiem i mierzy się z błędami młodości. Głównie ze względu na to, że jego syn jest niestety bardzo mocno chory i on postanawia zrobić wszystko, żeby go uleczyć. Czy mu się to udało, czy mu się to nie udało, nie będę tutaj teraz mówił. Mam dziwne wrażenie, że pożyczę Ci ten komiks jeszcze w dniu dzisiejszym. Nie? To, to się wale. Mam jeszcze dużo do przeczytania. Dobrze. W każdym razie Doktor Star jest jak dla mnie jak dotąd najsłabszą historią z uniwersum Czarnego Młota, ale najsłabszą nie oznacza, że nie, że da, się, nie, nie, nie da się tego mhm. czytać. Jest to fajna historia, która jest wzruszająca w pewnych momentach, jest całkiem fajnie pomysłowa. Bardzo mi się podoba to, że tym razem Doktor Star jest oparty na takich postaciach, głównie z DC i mówię tutaj nieprzypadkowo o liczbie mnogiej które nie są do końca znane polskiemu czytelnikowi, oprócz tych Green Lanternów, bo y, no, jednak musisz przyznać, że y, większość postaci z tej głównej serii, no wiadomo na kim jest o, oparta, czy to nasza Shazamie, czy marsjańskim łowcy. Tutaj trzeba się troszeczkę nagłowić, a ze względu na to, że nie, nie są to tak mocno znane postacie w Polsce, też mi się wydaje, że można tą historię odebrać jako tro, troszeczkę bardziej oryginalną niż te, niż te poprzednie. Mhm. Natomiast nie jest to coś, co e, zmieniłoby mój nie wiem, sposób postrzegania komiksu amerykańskiego. Jest to historia, która jednak mimo wszystko leci dość typowo. E, jest no, ten starszy bohater, który przeżywa własne błędy, bo popełnił ich dużo z powodów, które czytaliśmy niejednokrotnie. E, I rozwiązanie tak na, na dobrą sprawę całej tej historii, e, które też mimo wszystko jest dość spodziewane. Jednak mimo wszystko jest tym momentem, które, który zapadł mi najmocniej w pamięci. Doktor Star jest taką historią, która fajnie uzupełnia świat czarnego młota, ale też muszę szczerze powiedzieć, że gdyby nie było tego, tego spin-offu, nic wielkiego by się nie stało. Sherlock Frankenstein jednak troszeczkę dołożył do uniwersum czarnego młota, a Doktor Star no tak nie do końca. I myślę, że jest to raczej taka historia na przeczekanie, ale... Stojąca na tyle dobrym poziomie, bym mógł spokojnie powiedzieć, że warto po nią sięgnąć. Na pewno jest to ciekawsza pozycja niż wiele rzeczy super bohaterskich z DC Odrodzenie czy z Marvel Now. Ale to często powtarzamy. Wystarczy dać temu szansę. Fajnie wydany komiks, fajnie narysowany komiks. Jeff Lemire w niezłej formie, bywało lepiej ale i bywało gorzej w jego tak, przypadku wiemy o plutonie e, teraz na przykład mogę też Aha. już śmiało podawać przykład e Extraordinary X-Men który jest słabą serią a, ty, a, on, a on to pisał no e, nie, no nie. E, natomiast Do Dr. Star jest rzeczą myślę jak najbardziej godną polecenia warto ją kupić jeżeli zależy wam na całości czarnego młota to, to obowiązkowo jeżeli nie spokojnie można pominąć ja natomiast czekam na e, kolejne historie z tego uniwersum, bo z tego co mi ko się kojarzy, to już tam kontynuacja dość ostro leci. Chyba Legion of Dunk się nazywa, czy mi się źle, źle wydaje? Bardzo możliwe. No ale jest już jakaś kontynuacja, więc jest na co czekać. Doktor Star takim dobrym komiksem na przeczekanie, na uzupełnienie wiedzy o uniwersum jest. I oddaję ci głos tym razem po dwukroć. Dobra, więc najpierw zajmiemy się komiksem e, pod wdzięcznym tytułem Negative Land, który jest stworzony przez Michaela Fiffa. E? Grafię? E, Michael Fifth stworzył jedną rzecz dla Image'u, dlatego Krzysiek go zna. Tak, ja, nie, nie, ja go znam z dwóch tytułów, bo e, w Image'u zrobił ten e, Blood Strike. Hmm. Brutalist. Brutalist, bo przepiękny tytuł, ale wcześniej robił Kopre. I, to I stworzył ten. tą swoją, swoją koprę tak. i e, Negative Land trochę jakby podejmuje tematy z Kopry i szczerze mówiąc jeśli nie mieliście wcześniej styczności z, ze wspaniałym tytułem jakim jest Kopra, to warto jest się nim zainteresować, zwłaszcza, że na Comixology e, te pojedyncze zeszyty Kopry są po dolara. a Negative Land kosztuje 2 dolary, także ta, jeśli nie znacie Kopry, świetny komiks w okolicach superhero ale jednak bardzo bardzo mocno abstrakcyjne czyta, czytałeś całą koprę czy tylko jeżeli wydaje mi się że przeczytałem całą dobra e... że, że tak wybrnę z tego nie Ma, mało mało zgrabnie e, i też e, dla tych którzy może nie wiedzą. Mm... Michael Feef zrobił również małą serię dla IDW, mianowicie G.I. Joe, Sierra Muerte. I jak sobie zobaczycie okładki, to ten styl rysowania, bardzo prosty, ale kolorami dodający głębi, no, niesamowicie przyjemnie się ogląda rysunki tego autora. To już możecie, no i już wiecie, że po prostu będzie, będzie dobrze. Bo wyglądają te, te postacie wspaniale i on idealnie się nadaje do tego klimatu. Podobnie było w Blood Strike Brutalists. Mhm. Jeszcze oprócz tego coś robił do Bloodshot'a Reborn, z tego co pamiętam. Ale wracając do Negative Landu. Jest spoko. Dobrze, to ja może tylko się dorzucę, bo Kopra na Wikipedii, bo tak, tak sobie teraz. Tak sobie teraz pomogłem. Jest, napi jest napisana jako seria wciąż kontynuowana, więc jest możliwość, że nie przeczytałem wszystkiego. Ale zaraz no, bo on tam, Znaczy, Michael Thief przeszedł też bardzo na patreonowy styl wydawania komiksów, że jeśli wspierasz go na Patreonie, to masz dostęp znacznie, znacznie przed innymi osobami do, do tych jego produkcji. Negative Land też e, powstaje dalej i coś jeszcze w tym roku ma być wypuszczone od niego. E, tak czy siak w Negative Landzie najbardziej od strony graficznej e, ujęło mnie to, że każda z tych postaci ma swój e, własny styl graficzny. I najpierw poznajemy pierwszą postać, jest, e, użyta, jest użyty błękit i róż. Przy drugiej postaci mamy różne odcienie zieleni stonowane, i przy trzeciej postaci mamy rodzaj żółci, ale kiedy te postacie się spotykają razem to siedzą już w tej jakby w głównej stylistyce postaci, którą spotkali, ale każdy z nich jest narysowany tak jak był wcześniej. Czyli ten niebiesko różowy ma taki jakby podwójny kontur. Ta zielona postać cały czas jest zielona i dymki mają zachowane w takim stylu jak mieli wcześniej, to bardzo, bardzo e, zabawny i ciekawy zabieg stylistyczny moim zdaniem. I jeśli chodzi o warstwę fabularną, to jest jak w koprze, czyli trochę ciężko powiedzieć e, o czym jest. Jest tutaj o, o ucieczce, o ukrywaniu się, że e, ich moce nie powinny wyjść e, na jaw. I o tym, co się dzieje. Oczywiście specjalnie dużo na 30 stronach komiksu nie można e, przekazać, ale tyle, ile się dało, e, Michael Field tutaj zawarł. I jest to wystarczająco zachęcające, żeby sięgnąć po następne części. Jeśli nie mieliście styczności z tym autorem e, i nie chcecie się od razu rzucać na powiedzmy, że głęboką wodę, jaką jest kopra, to zacznijcie sobie, właśnie, albo od Bloodstreak Brutalist albo od tego G.I. Joe, a później moim zdaniem warto jest naprawdę sięgnąć po te tytuły, bo są no czymś świeżym, co obecnie perły w rzece główna, można hmm. by powiedzieć. Co, co, coraz ciężej jest wyłuskać też takie rzeczy. Aczkolwiek tak dorzucę, jeśli, mhm. jeśli ktoś by zechciał sięgnąć po strike, Brutalis, to warto. to Blood Nie, Nie, nie, nie, ja, a, okay, ja, ja znowu pomyliłem to warto przeczytać przed komiksem pis e, autora na jego blogu. Ponieważ on tam e, całą <śmiech> wcześniejszą historię te, tej postaci, tej grupy e, w bardzo sprawnie napisanym poście, z którego wręcz wylewa się miłość do, do tej serii. E, bardzo fajnie ujął, bo sięgnąć tak z marszu po, po Brutalist to nie jest może taki do końca najlepszy pomysł, ale mm -hmm ale i tak jest to do ogarnięcia. No jest do ogarnięcia, mhm. aż tak, tak, że nie było. Ja z Marszu sięgnąłem po to i przeżyłem. Ale później jak czytałem właściwie jego blog, to faktycznie ten post może dużo dać na, na początek. A drugim komiksem, o którym chciałem powiedzieć, są właściwie trzy komiksy, ponieważ e, mam styczność właśnie z Garfieldem, Tłusty koci, Trójpak, Tom drugi. Jak będzie... Trójpak, tom trzeci, to już będzie taka mała incepcja. Garfield się waży, Garfield bierze wszystko, Garfield kiedy coś grysie. Kolejne nowe wydanie z, ze wspaniałym, um, wspaniałym nowym tłumaczeniem Piotra Holewy. I... O Garfieldzie dużo można mówić, ale wydaje mi się, że większość z nich byłaby powtórzeniem tego, co mówiłem przy pierwszym tomie. Tutaj jest już zdecydowanie bardziej e, spójny, jeśli chodzi o wygląd. Garfield jest bardziej podobny do tego, którego znamy. Jednak te pierwsze, pierwsze Garfieldy, które, z którymi mieliśmy styczność w pierwszym tomie, no to ten pierwszy się bardzo różni od tego, którego znamy współcześnie. Nie? Yy. Bardzo fajne jest to, że dalej utrzymane są te e, wstawki niepaskowo komiksowe, czyli właśnie jest albo ten poranek Garfielda, albo 10 zasad żywieniowych Garfielda jest wypisanych, bo to, no to, to jest zawsze jakiś, jakiś dodatkowy smaczek i po raz kolejny dostajemy świetny komiks, który jest na długo. Można oczywiście siąść, czytać i lecieć po prostu z tematem Garfielda pasek za paskiem, pasek za paskiem, ale Garfield moim zdaniem najlepiej działa, kiedy jest dawkowany. Poczytasz sobie trochę, poprawisz sobie humor, wracasz do smutnego, życia, ale potem znowu możesz sobie trochę poprawić humoru Garfieldem. I tak w kółko, i tak w kółko. No i tu przy tej ilości pasków na takiej ilości stron, bo mamy 286 stron, to... Na długo nam starczy. Najczęściej są to oczywiście y, zwykłe paski, wtedy są po trzy na stronę, czasem jest to y, jedno planszówka. No i parę tych y, dodatków. Bardzo fajny jest ostatni. Garfield rusza w świat. Pasek z Garfieldem zyskuje międzynarodową sławę i mamy go po angielsku, hiszpańsku, francusku, niemiecku i duńsku. Można się nauczyć słówek. Przy założeniu, że dobrze przetłumaczone. No tak, przy założeniu, że dobrze, że, że dobrze przetłumaczone. E, także świetna zabawa. Ten kod jest chyba też takim wzorem humoru. W sensie Garfielda każdy zna. Ile lat byś nie miał i czy, czy czytałeś go w gazecie, czy kupowałeś te takie śmieszne, pionowe tomiki, które Egmont wydawał e, w starych czasach. Te czarno-białe takie? Tak, tak, tak. Mhm na takiej mega taśmy drukowane były. Tak. Mam chyba jeszcze dwa albo trzy. I czy miało się styczność ze starą animowaną bajką, tą najfajniejszą dwuwymiarową, mhm. czy też z tą Mnie nową trójwymiarową, to akurat wydaje mi się, że w pewien sposób można się zniechęcić, bo nie jest najładniej zanimowana, moim zdaniem. Film też był taki sobie. Dlatego Komiks zawsze, w tym wypadku, na pierwszym miejscu. Ja go serdecznie polecam. Cena, w której jest czyli 79 zł za kawałek komiksu. Mało to nie waży. Twarda oprawa wystarcza na długo i to jest też komiks, do, który ma szansę mieć wyłamaną końcówkę okładki, mm -hmm. właściwie końcówkę grzbietu. Dlatego, że to będzie komiks, który będzie schodził z półki wracał na półkę wielokrotnie. To nie jest tak, że go przeczytacie, wstawicie na półkę i nigdy do niego nie wrócicie. O, kopnąłem sobie um, Garfield jest komiksem, do którego się przynajmniej w moim wypadku, często wraca, często się odświeża i zawsze jest to dobre spotkanie. No a Tom trzeci? z tego kosiego trójpaku we kwietniu, mm -hmm. tak jak było wspomniane. Więc tempo utrzymane jest. Eee, w przeciwieństwie do takiego Kaczogrodu. Nie, no bo... W, w, ale i tak wiesz... To, to nie, były... no, trzy, trzy to my już dostaliśmy, jeszcze go dwa równo, równocześnie, ale z tego co pamiętam to miały być raz na kwartał. No tak? w kwietniu miał być czwarty. No, no miał, miał być, a ma. Trochę ubolewam, ale... Myślę, że skoro pierwsze dwa tomy się już wyprzedały praktycznie do cna i z tego co tam mi się obiło o uszy jest planowany dodruk Życie i Czasy z Knerusa, Makwacza, kolejny dodruk już jest nawet yy, chyba dostępny, no to nie wątpię, że yy, Kaczor... Na jesień Kaczor będzie miał jakieś urodziny, nie? No tak. Znaczy e, postać w sensie. Ty, tak, tak. Postać będzie miała urodziny. Kaczor Donald z magazyn będzie mieć tysięczny numer. O ile go tam gdzieś nie, nie skasują po drodze e, oby nie. No więc tak myślę, że na pewno wrócimy do Kaczora Donalda. Kacz, problemem Kaczora Donalda dla mnie jest to, że bardzo ciężko jest go kupić, nawet jak się chce go kupić. Mhm. Tak, to jest fakt. No problemy ruchu, problemy. Dystrybutora te, tego. No, też to, co nieraz mówiłeś, że te plastikowe gadżety są tak, sła, te, tak zasłaniające tytuł, że. że... No, no, że Nawet nie wiesz, że to jest Czerny, do, Donald, do, którego szukam. Dokładnie. dokładnie. Teraz w tym, tym bananem nie? Co? Teraz w tym ostatnim numerze dorzucili sztylet wojownika. Uuu. I było, było troszeczkę, wiesz, nie, niesmacznie się zrobiło, bo ten. Numer się pokazał tak na dobrą sprawę dwa tygodnie po W Ośpie i po tym co było w Gdańsku. No wiesz, pewnie, pewnie był zaplanowany jeszcze tak, wcześniej. Tak. Więc właśnie to... właśnie mówię, że, że... Trochę, trochę nie, nie weszło. To ty... Może tak, tak jak pójno, ale no. no cóż, to, to tak tylko w ramach ciekawostki. Natomiast ja chciałbym już tak na sam koniec ostatni komiks w dniu dzisiejszym rzecz, którą się jarałem już od jakiegoś czasu. Pamiętasz, gdy wspominałeś o Polska mistrzem Polski, tak e, przebąknąłem, że fajnie by było, gdyby rzeczy od Janka Kozy zostały wydane w zbiorczo. Dwa tygodnie później Kultura Gniewu zapowiada złotą kolekcję. Czuję się inspiratorem. Nie, dobra, nie czuję się, ale zdecydowanie ucieszyła mnie ta wiadomość. Zwłaszcza, że mamy tutaj na grzbieciku napisane tom pierwszy, więc powinny być także i kolejne. E, Janka Kozę, jeżeli kojarzycie, to z pewnością wiecie, że jest to rysownik o bardzo... Nietypowej kresce, wręcz co więksi specjaliści rynku komiksowego mogliby powiedzieć, że są to bochomazy. Na szczęście nie, nie tak paskudne jak te wiesz, te patyczaki, co to każdy mógłby narysować, ale i tak, no przecież to jak to wygląda, nie? A tymczasem Janek Koza, obok twórców, właśnie Polska Mistrzem Polski, jest dla mnie jednym z tych dwóch, jakby to powiedzieć, wczesnych gaz komentatorów. gazetowych rysowników. Te, te, te, te. ilustratorów ilustratorów którzy Satryku? satyryków, którzy są cholernie mm, celni w tym co robią i ja wiem, że z Andrzej mleczko jest um, Andrzej rysuje Strasznie dużo tych Andrzejów powinieneś pójść w tym kierunku moim zdaniem rysujących tam e, No ale ten e, Andrzej ry... <ślesk> No my, my, no co e, my, Myślę, że... Mm, jeśli chodzi zwłaszcza o Andrzeja Rysuje, który teraz jest teraz tak dość mocno na topie, jeśli chodzi o rysunki, to wydaje mi się, że on nie potrafi tak fajnie puścić taką szpilę w codzienność. On, on tam, no wiadomo, głównie polityka, Janek Koza to samo i, i Polska Mistrzem Polski też, ale mm, Złota Kolekcja oraz Polska Mistrzem Polski są dla mnie takimi publikacjami, które pokazują, że Ci autorzy mają najfajniejsze, najbardziej trafne, najbardziej śmieszno-smutne uh -huh. spojrzenia na codzienność. Nie tylko na tą warstwę wiesz, polityków i tak dalej, ale też właśnie na takich typowych, można powiedzieć everyday menu. Bo e, Janek Koza w Złotej Kolekcji tutaj mamy cztery rozdziały, e, które nazywają się Polska, Wybory, Władza oraz Czas. I każdy z nich... E, no, jest dokładnie o tym, co, co te krótkie tytuły mówią. Ale to, co mi się najbardziej podoba w Złotej kolekcji, jak i w całej twórczości Janka Kozy, to jest właśnie to, że nieraz potrafi się. Potrafi się trafić, się taki, taki obrazek, który wiesz, przeczytasz, obejrzysz z jednej strony śmiejesz się, okej, okay, ale, z drugiej, ale z drugiej strony wiesz, że to jest o tobie. Nie, A, że, dobra, to w tą nie, nie, że o jakimś mm -hmm. prawda, polityku z władz najwyższych jaśnie nam rządzących, tylko widzisz, że jest to taki szał we mnie, jak, takiego zwykłego obywatela, co prawda, wiesz, nie każdy się przyzna do tego, że ho, przeczytałem coś i jakby poczułem, że to o mnie, tylko to, wiesz, o sąsiedzie złodzieju, o kimś tam, o nie wiem, wujku, czy tam cioci, i nikt, mało kto się przyzna, że Poczuł, że, to on. że poczułem się mhm. głupio, gdy, gdy przeczytałem coś takiego e, i ba, bardzo mi się właśnie tutaj podoba, podoba ten ostatni rozdział, czas, który właśnie jest najmocniej skupiony na tym e, gdy, jednostce takiej. Na, na takiej jednostce i właśnie y, na przykład ten obrazek, wakacje spędzam w mieście, bo mam blisko do pracy, to jest ja w zeszłym roku. Z różnych powodów tak się niestety złożyło, ale, ale, ale właśnie ta, tak było i dlatego mówię, że w przypadku Złotej Kolekcji bardzo często miałem takie wrażenie, że haha, jakie to jest zabawne, szkoda, że tutaj mi łzy lecą, bo to jest o mnie. I, i ta właśnie taka piękna umiejętność dostrzeżenia czegoś w sumie troszeczkę zabawnego, ale też troszeczkę smutnego w społeczeństwie, jakim jesteśmy, wyróżnia złotą kolekcję i dlatego mi się ta publikacja tak mocno podobała. E, tutaj muszę powiedzieć, że cena okładkowa 49,90 plus jakość wydania jest całkiem fajna, bo mamy tutaj taką bardzo nietypową twardą oprawę. No taką ciętą z kartonu na tak, równo ładnie. Tak właśnie troszeczkę się obawiam o, o jej żywotność, ale, ale myślę, że kultura gniewu doskonale wie co robi. Mm. No wyróżnia się na pewno. Tak, tak bardzo fajnie się, się wyróżnia bardzo mi się podoba okładka, która przedstawia złote zęby, złote palce, a z tyłu mamy czarną i to jest właśnie takie też można powiedzieć dość, dość mocne podsumowanie tego, czego czasem nie chcemy przyznać, że, że jesteśmy w takim, w takim świecie, w takich realiach, albo czasem wręcz tak się zachowujemy, jak te postacie narysowane przez Janka Kozę ekskluzywne wydanie Złotej Kolekcji jest bardzo fajnym komiksem bardzo się cieszę, że ukazało się to na naszym rynku wreszcie w takiej formie tom pierwszy na grzbiecie oznacza, że będzie, będą niedługo kolejne ja już się cieszę, bardzo mocno czekam i mam nadzieję, że na przykład za jakiś czas Timo wyda kolejny tom Polska Polski ale jak dla mnie Złota Kolekcja jest nawet o lepsza chociaż tak samo Złot, tak samo Polska, Mistrzem Polski jest bardzo fajnym, fajną pozycją. Mhm. No Polecam, polecam, zdecydowanie polecam. Nie jest to drogie, a jest to bardzo fajne i, i można, można z, się też troszeczkę nauczyć dystansu do, do samego siebie, przynajmniej troszeczkę większego, bo te parę szczałów, które dostałem, takiego plaskacza klasycznego po, po przeczytaniu jednego czy drugiego obrazka no potrafią działać odrzeźwiająco. I myślę, że o to też tutaj chodziło. No i ja jeszcze raz polecam. Co? Koniec na dzisiaj? Koniec. Też tylko szybko wspomnę, bo mi się przypomniało, że jest Humble Bumble. ze Zespołnem no. ze i tam jest e, za... O, 25 dolanów? Tak, tak. za Najwyższy poziom to jest chyba, nie? 25? 15? 15? 15. Ale możesz to na szybko sprawdzić. W każdym razie wiem, że... Jest tam dostępne w najwyższym progu 20 tomów Despawn Origins plus 5 tomów e, mm, innych, innych serii ze Spawnem, z czego 3 są takie obe, obecnie aktualne, ponieważ mamy tam te Helon, Heloner nie, nie, nie Heloner to, to jest BPP e, no to tą historię, którą e, pisał, mm, pi, pisał wspólnie z Ericiem Larsenem, jak ona się tam Helonert. Helonert, a jednak. Jest, jest to... Satan Saga Wars? Tak. I Resurrection, i Dark Ages Complete. Tak jest. No to, no to Satan Saga Wars jest to rysowany. I 15 dolanów. Jest to z Ericiem Larsenem. Ale jest to strasznie dużo komiksów które w miarę tanią można dostać. I jeżeli czujecie się fanami postaci Spawna, to zdecydowanie warto. Zwłaszcza że na tym najniższym poziomie już jest strasznie dużo do, do czytania, bo 6 czy 7 tomów? 6, 6 tomów. The Spawn Origins. Czyli około 36 zeszytów za dolara. A na cele, cele jak najbardziej słuszne. To jest jak dużo y, historii spawna w tym? Bo to, nie, nie, to na pewno nie są wszystkie spawny, jakie wyszły? No nie, nie. To, to jest, y, w chwili obecnej seria się zbliża do trzysetnego numeru. Mhm. Natomiast jeżeli sięgniecie po wszystkie rzeczy, które tutaj są, no to y, The Spawn Origins tą 20 się kończy na zeszycie 122 plus te e, cztery rzeczy, które są oprócz tego dodane. No to trzy z nich to są najnowsze rzeczy od 251. numeru wzwyż. Natomiast Dark Ages Complete to jest, e, to jest spin Który był całkiem, całkiem spoko. Trochę mi brakuje tutaj na przykład Hellspawna. Mhm. Trochę mi brakuje tutaj The Curse of Spawn, które fajnie to uzupełniało, ale Hellspawna głównie, bo to było naprawdę Kozacka, kozacka rzecz, ale i tak warto. Za taką cenę zdecydowanie warto. Ja już się zamykam. Ja już się zamykam. <grytanie> Także sięgajcie po tego Humble Bundle. Słuchajcie sobie nas jak lubicie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Będziemy po Złotych Kurczakach. Po Umbrella Akademii. <grytanie> Spróbujemy. E, być. Ale no, co najmniej po pierwszym odcinku. Mhm. No, dobra. E, Podum Patrolu. Po Doom Patrolu, pierwszym po, odcinku. Po Alicie. Po Alicie być może. I będziemy mieli trzecie urodziny, także słuchajcie, nic specjalnego pewnie nie będzie, ale odcinek będzie, znając życie, trochę dłuższy. Mm -hmm. I skoro wrócimy z jakąś częścią Zinów ze Złotych Kurczaków, to pewnie będzie niedługo kolejny super special video edition. Coś o Zinach. Przynajmniej powinno być, tak powinno jest. być. No, trzymajcie się. Miłego. I cześć.